Witam Was wszystkich serdecznie. Jest e, dla odmiany, tak jak to już bywało, bynajmniej nie czwartek, ani tym bardziej nie piątek, w którym Wy macie w zwyczaju, no przynajmniej większość z Was, bo patrząc po statystykach oczywiście nie wszyscy e, słuchać kapoka. Jest więc wtorkowy wieczór, koło godziny 21. znajdujemy się... Ja i Jarek, którego znacie już z odcinka Ciady z lasu na terenie umierającej w zasadzie fabryki papieru w Konstancinie Jeziornie. Fabryki, która yy, ma bardzo długą tradycję. Była to fabryka, która między innymi jej tak zwany górny zakład, ten który znajduje się w Konstancinie koło ronda Jana Pawła II, obecnie zamieniony na Centrum Handlowe Stara Papiernia, jest to zakład, w którym wyprodukowano papier, na którym wydrukowana była Konstytucja 3 Maja. Nie wiem, czy e, ogarniacie ogrom historii, która ciąży nad tym obiektem, nad tą instytucją. To jest e, fabryka, która została przeniesiona z Edwardowa przez e, Natansona, polskiego przemysłowca. Przepraszam, nie z Edwardowa, no, tylko z Mirkowa. Edwardów to było pierwsze osiedle robotnicze, obecnie na porąbce koło zespołu no, szkół mówisz, numer 3, do którego... Łodzią, chyba, tak? Tak, tak. Jarek innego. mówi, że pod Łodzią, gdzieś w tamtych okolicach. No w tamtych czasach w Łodzi papiernictwo też kwitło, bo tam było dużo wody. Została przeniesiona przez Edwarda Natansona. A potem... Jest... A potem... Istniał Mirkow, czy nie? Potem w bodajże XIX wieku hmm, została... Wybudowana tak zwana Dolna Papiernia, czyli najstarsze budynki obecnego zakładu, budynki, które znajdują się od strony ulicy Wojska Polskiego. Można się do nich było kiedyś dostać z nadstawów retencyjnych przy oczyszczalni. Obecnie ten teren jest zamknięty, natomiast ponieważ Tisiu, która wykupiła warszawskie zakłady papiernicze w, po upadku reżimu socjalistycznego w Polsce, obecnie już w zasadzie zamyka działalność w Polsce i kończy produkcję w tym zakładzie, on ma działać tylko do końca 2011 roku wszystkie te tereny są w zasadzie opuszczone siedzimy teraz w miejscu, gdzie dawniej przebiegała bocznica kolejowa, po niej nie ma nawet śladu, nie ma nawet torów mimo, że kiedyś te tory biegły Wzdłuż trasy z Piaseczna na Siekierki oddzielały się od tej trasy w Jeziornie. przebiegały przez most kolejowy, który stoi do dzisiaj, ale zredukowany jest już tylko tak naprawdę do roli deptaka, do roli mostu pieszego. Te tory nie są od dawna używane, na terenie zakładu zostały one już zupełnie rozebrane. Siedzimy niedaleko oczyszczalni, można to miejsce znaleźć w Google Maps bez większego problemu pod murem. Obok nas przepływa kanał. Kanał, który ciągnie się aż od śluzy, od jazu przemysłowego Imberfal w jeziornie. Kanał, który sfilmowałem ostatnio w migawkach z miasta, który możecie dosyć dobrze obejrzeć na odcinku właśnie od jazu do tego zespołu stawów retencyjnych pod fabryką. On biegnie potem przez cały zakład. To jest kanał, który zasilał kiedyś maszyny papiernicze w czasach, kiedy woda była potrzebna do napędzania maszyn. Potem ona była wykorzystywana w procesie technologicznym. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak przy budynku przepompowni, który znajduje się na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Jeziorką, niedaleko stąd. Jesteśmy mniej więcej około niecałego kilometra od tego budynku. Kiedy z kanałów pod tym budynkiem, to była połowa lat 80. Ja mogłem mieć 6-7 lat, czyli to była nawet pierwsza połowa lat 80. Tam wypływało takie mleko. Ta woda zanieczyszczona tą całą chemią przemysłową używaną do produkcji papieru. Warszawskie zakłady papiernicze w okresie socjalizmu były potęgą na skalę krajową i chyba nie tylko bardzo dumnie tak i prężnie kontynuowały tradycje królewskiej fabryki papieru w Jeziornie. Każdy z was mam na myśli tych, którzy pochodzą z mojego pokolenia, czyli urodzili się w latach 70., na przełomie lat 70. 80. Każdy z was przynajmniej raz w życiu miał zeszyt z WZP. Jeżeli pamiętacie takie zwykłe 16-kartkowe zeszyty w kratkę bądź w linie w takich szaro-niebieskich cienkich okładkach. Z tyłu były był takie logo WZP, dwóch stylizowanych ludzi trzyma belę papieru. Jeden trzyma ją u dołu, drugi u góry, ona się tak rozwija w kształt takiego jakby pergaminu herbowego. Więc właśnie w tym miejscu jesteśmy. Postanowiliśmy dzisiaj wyjść, napić się piwa gdzie indziej, nie w lesie oborskim, który znajduje się mojo, niedaleko mojego mieszkania, niedaleko Grapy, na końcu ulicy Odlasu, która jest, krzyżuje się z ulicą Sobieskiego, na której ja mieszkam. Postanowiliśmy pójść w miejsce, w które chodziliśmy kiedyś, kiedy ja mieszkałem jeszcze w jeziornie. Przez pierwsze dwadzieścia parę lat mojego życia straszne ilości komarów, powiem Wam, gryzą sukinsyny potwornie. Ale to dlatego, że siedzimy nad kanałem, a woda zawsze takie diabły przyciąga. Przeszliśmy się do tej przepompowni, wleźliśmy, no nie oszukujmy się, troszeczkę nielegalnie na teren tej fabryki. Natomiast jest to mm, teren, który nie jest już pilnowany, nie jest wykorzystywany mniej więcej pół kilometra od nas. Za drzewami widzę kompleks najstarszych zabudowań fabryki. One mają około 120 lat. Część jeszcze 10 lat temu pracowała. Na dole tych budynków znajdowały się, znajdowały się hale produkcyjne. Natomiast góra to były opuszczone ogromne hale przemysłowe. Podobne do tego, co w Stoczni Gdyńskiej zdobywał Bear Grylls w jednym z odcinków swojego survivalowego programu. Podobne do zabudowań fabryki lamp rtęciowych imienia Róży Luksemburg na warszawskim Norblinie, z którego dachu zrobiliśmy kiedyś z Jarka bratem sesję zdjęciową pod tytułem Górna Warszawka. Ona jest do obejrzenia na portalu Konstancinkom, jeżeli zajrzycie do galerii fotografii. I powiem wam tak, siedzimy tutaj, z jednej strony mur. Jak to śpiewał Kaziusz Staszewski, a wewnątrz nam sur, po środku mur. Samochód stoi, nikt się nie boi. Za tym murem znajdują się mokradła, bo tego się nie da inaczej określić. E, dawniej, kiedy jeszcze tutaj w, we wsi Bielawa mieszkali rolnicy, którzy byli faktycznie rolnikami, a nie właścicielami sprzedanych pól, e, pasły się tutaj ogromne stada krów. Stada przepędzane przez specjalnie skonstruowany przepęd na rzece. Jeden tu, drugi bliżej jeziorny na wysokości obecnego osiedla Empire, które wtedy było posiadłością hrabiego no wtedy już nie hrabiego, no bo to był socjalizm wyganowskiego ja jeszcze pamiętam tamte czasy a obok nas płynie kanał za nim jest jeden z kilkudziesięciu stawów retencyjnych które znajdują się na terenie tej fabryki, to wszystko widać na zdjęciach satelitarnych z Google Maps, naprawdę polecam warto i tak jak mówię, mniej więcej pół kilometra ode mnie Znajdują się od nas, znajdują się te stare zabudowania. Myśmy parokrotnie, jak byliśmy jeszcze w liceum, to właziliśmy tam. Udało nam się nawet odzyskać, w zeszłym roku mi się udało znaleźć stary czarno-biały negatyw. Czarno-biały wtedy nie był standardem. Kupiłem czarno-biały, bo było fajnie. Udało nam się z niego odbić sześć zdjęć, na których w zasadzie nie widać nic oprócz nas i i absolutnego mroku i resztek murów dookoła, ale i tak miejsce było magiczne, a miejsce, w którym my teraz znajdujemy się, to, to jest taki moment, kiedy czas się zatrzymuje i chciałbyś siedzieć i nie myśleć o tym, że jutro jest środa, musisz iść do roboty, że masz coś do zrobienia. To jest taki moment, że w zasadzie masz ochotę mieć to wszystko w dupie i po prostu usiąść, poreflektować chwilę nad tym światem, porozkoszować się kumkaniem żab, nawet te komary, które gryzą po łapach, mimo że się popryskałem, nie są jakieś strasznie uciążliwe. Więc ja teraz pozwolę sobie na chwilę nastawić mojego zuma na wodę, która szemrze tutaj na przepuście. Obok nas stoi mnich, ale nie taki klasztorny, tylko taki zwykły, żelazny do blokowania kanału. I być może, mam nadzieję, usłyszycie żaby, usłyszycie ten szum wody i krzyk setek, tysięcy, miliardów, pierdyliardów rybitw, kaczek i łabędzi, które gnieżdżą się teraz na terenie dawnych łąk, które po ostatnich powodziach zamieniły się tak naprawdę w łęgi, w trzęsawiska. Przejście tych łąk teraz nie jest możliwe. Posłuchajcie więc, może usłyszycie żabę. Nasłuchaliście się żaby? Poszło. Poszło. Jak się nasłuchaliście żaby, to dobrze. Nie no, jedziemy z drugą częścią, nie? Tak, tak, jest pora teraz. Jarek przyłącza się. Po moim okazało się ostatecznie dosyć długim wstępie, który trwał chyba z 10 minut. E... Ale główny wątek chyba nie będzie dłuższy, więc nie martwcie się, że to tak długo wyjdzie. Chciałem powiedzieć wam jedną rzecz Jestem bardzo zaskoczony, ale Jarek oświecił mnie właśnie Że rajd Dakar, który kiedyś nazywał się O ile się nie mylę Rajdem Paryż-Dakar i polechał Na przejechaniu z Paryża do Dakaru Który jest... Małą pomocą samolotów No przez morze śródziemne ciężko się jedzie <grym <grym <grym Do Dakaru, który jest na Saharze Gdzieś W Senegalu No to Sahara taka już południowa generalnie no, no, no, no, Senegal, Senegal to, to bardziej też... tak ale, Lideria, coś. Senegal, Libia Mali, gdzieś te kraje, nie? Mali. Stolica Mali jest Bamako, a Mauretania to, i to, już, to już teraz nie ma. Nazywa się jakoś inaczej. Jest chyba. Może Ale... się nazywa inaczej. Nie, no, nazywa się inaczej, niedługo Podem? będą dwa Sudany. A to z Mauretania... Erytrea, która oddziela Etiopię od morza, której z jeszcze Mauretaniu... nie było. Nie wiem, nie znam tej historii, nie? Z Mauretanii pochodzi Maurowie jest południowy. Jest już południowy Sudan był, od kiedy? Bo, było referendum i chyba. Ale się to było. już są wyniki. No były, że chcą, żeby to się na To ja oddzielić. jestem na bieżąco tylko, Mój tylko, jest... tylko nie wiem od kiedy, nie? Oddzielić to oni się chcą od kilkudziesięciu lat Nie, no ale no, już ma to z Klamka zapadła i... A, no dobrze, w każdym razie, słuchajcie, ten rzeczony Rajd Dakar Ja się tu dowiaduję, siedzimy sobie, rozmawiamy Dlaczego rozmawiamy o rajdzie Dakar To za chwilę Rozmawiamy se, a ten mi mówi Co ty mówisz, że rajd Dakar co? To już, tylko nie jestem pewien Czy od dwóch lat, czy od trzech odbywa się w Ameryce Południowej, Argentyna, Chile. Słyszeliście o tym? <gulia> Kuźwa. A na... słyszeli. No. Na cały temat weszliśmy dlatego, że... Żeby... No, jakby ktoś był tak dobry i nas oświecił, czy to dwa, czy trzy. Możecie w komentarzach, były. Nie, nie. Pewnie w Google od razu to wyjdzie, nie? Google nas nie oświecił. Samo nie <gulia> przyjdzie, nie skomentuje. No w tej chwili na pewno nie. W każdym razie, słuchajcie, zeszliśmy na ten temat dlatego, że tu w Konstancinie, który powstał w, w Konstancinie Jeziornie w 1969 roku z połączenia trzech miast i kilku okolicznych wsi. Mam tu na myśli, znaczy dwóch miast w zasadzie, Jeziorna, ta słynąca z papieru i uzdrowiskowo-letniskowy kurort Konstancin z Kolimów. Czy też wręcz z Kolimów Konstancin, w zależności od tego, jaka tam wersja. Z Kolimów już wcześniej się połączył, nie z Konstancinem. Dlatego nazywało się to z Kolimów Konstancin. No. Jest tutaj wiele dzielnic. Takich oficjalnych, jak właśnie Jeziorna, jak Konstancin, jak z Kolimów. Mi, minęła 22. Słyszeliście? Minęła 22. <gry> jak grapa. Mirków, czyli no, teren nazywany błędnie jeziorną fabryczną, bo jeziorna fabryczna to jest teren kawał dalej, po drugiej stronie rzeki w ogóle. Ale są też nazwy zwyczajowe, takie jak Argentyna. Jak co? Papiernia? Te okolice? Nie, właśnie. Nie, jeziorna fabryczna to tam bliżej kaszany zakład, te sprawy, garbarnia. Ciekawa rzecz, jest taka no ulica jest Garbarska jeziorno, i to jest obręb... Jeziorna Królewska znajduje się Tam między... Zgody. Tak, to jest właśnie Plac Tam, Zgody Królewska. z tereny typu willowa gdzieś Lidl, nie? Bliżej w ale, stronę Klarysowa, bliżej w stronę tutaj, Warszawy. Tutaj, gdzie w pewnym momencie to Bielawska to była jak dzielnica, nie? Mówię, skąd jeszcze z Kolimowa, z Grapej, z, z, tak. z Bielawskiej. Nie? No ale na przykład Garbarnia, która znajduje się niedaleko rzeki. Tam część jej terenu teraz zajmuje osiedle nazywane osiedlem przy Bielaskiej, blokami przy Bielaskiej. Dalej jest blok nazywany Tytanik, dlatego że osiada i podmięka, a jeszcze dalej Davene jest... osiedle Spacerowa też już tak widniało, chociaż Spacerowe już nie było. Tak, Spacerowej nie ma czasu. od mniej więcej roku 1995, więc to też już ładnych parę lat się zebrało. Są też takie dzielnice jak Argentyna, znajdująca się między rozjazdem oborskim, który wcale nie leży blisko obór, ani tak naprawdę nie prowadzi na obory, ale kiedyś w czasach kolei wilanowskiej, wąskotorowej, dokładnie, dokładnie grujecko wilanowskiej był tam rozjazd dla składów towarowych, które kierowały się do cegielni obory, która znajduje się też nie w dzisiejszych oborach, gdzie jest mleczarnia obory i lotnisko dla awionetek, z którego filmy można... I mowa... też nazywany. Tak, też, też. I Mielin wcale nie ten warszawski. Metro tutaj nie dochodzi niestety. Wynajmniej. Jest Argentyna... Chociaż by mogło. Jest Argentyna znajdująca się między rozjazdem oborskim a jeziorną. Ograniczona z drugiej strony trakcją kolejową, a dalej jest wygon. Jest też dzielnica nazywana Chile, która znajduje się gdzie? No prawie w Chylicach. Prawie w Chylicach. No właśnie. chylice Chile, Chile kumacie, gra słów, nie takie sprawy. Tam jest długa, tak? Chylicka? Długa, na której mieści się Przezcinę? siedziba portalu konstancinkom, na którym się udzielam. A Chylicka to jest strona tasyczna, tak? Chylicka to jest przedłużenie. Ja tam długie. przy Laurze Już, Nie, nie, Chylicka to jest przy.. na granicy generalnie między Konstancinem a Chylicami z a Chylicami. E, tam długa się zamienia właśnie w Chylicką. Mniej więcej tak jak jest most na dworskiej, most na rzece Jeziorce. No to tam dworska przy Laurze Chylica odbija. Mhm. Także. No, była ciekawa sytuacja kiedyś jak asfalt robili właśnie na długiej. Tak, granicą Konstancina jest to skrzyżowanie tak. i nagle się nowy asfalt kończył i zaczynało się Piaseczno Ale to samo było, tak, w Piasecznie słuchajcie, są koszmarne drogi Jak się jedzie U nas do Piaseczna można przejechać Przepraszam, dmucham, bo mam komary tu Można dojechać na dwa sposoby Górą lub dołem I górą to jest właśnie przez Skolimów ulicą Długą, potem Chylicką Albo dołem, czyli z Ronda w Jeziornie. Niech Was ręka boska broni odmieniać jako jeziornej. Jeziornie. Jeziornie. Nawet profesor Miodek kiedyś mówił coś na ten temat jest to wymienione jako przykład w, język, w słowniku języka polskiego internetowym. Można jechać z Ronda w Jeziornie ulicą Płaskiego. Obok yy, słynnego na Konstancińskim Forum osiedla na Kołobrzeskiej, zalanego, na wiosnę zeszłego roku, katastrofalnie przez jeden gówniany przepust zatkany i dalej... Rzeka, jak ona się... Nie, Perełka to... W... perełka, perełka no to Ale tam płynie przecież. Nie. Znaczy, tam jest no wiem, to ziórki. akurat nie było powodzi. Bo to Piaseczno tam osiedle piekut te tak, zalało, nie? Perełka ostro podpokiła. Ale Perełka w Konstancinie też leci. Tam koło Brzeska była workami obstawiana. Była, była i Pamiętam, to była ostro. Jednego, jednego dnia z rana to... Tą całą drogę 724, co jeździ dalej do tego, do łaskiego. to wszystko było pozamykane. Tak, tak. Ja zrobiłem nawet kiedyś fotoreportaż na Wiadomościach 24. Tak sobie myślę teraz, że ja się udzielam w tylu miejscach, że powinienem dostać jakiś cholerny order chyba za to. Bo ja robię to wszystko... Słuchajcie, robię to... Kuźwa, ja to robię charytatywnie. Chyba jestem głupi. Mm. W każdym razie, rajd no. Paryż-Dakar. Eee, ro, ro, ro, robisz, na to, ro, robisz to, bo masz za dużo wolnego czasu no. wcale nie mam za dużo wolnego czasu, chłopie ja mam dwójkę <głos> dzieci, ja mam żonę ja generalnie rzecz biorąc mam stałą pracę na etat natomiast no co, fajnie jest wykroić trochę czasu fajnie jest też znaleźć czas na tego typu rzeczy podczas innych rzeczy wychodzimy sobie napić się piwa i kręcimy podcast dzięki japońskiej cyfrowej nagrywajce, dzięki dyktafonowi cyfrowemu, który dostałem od żony. Kiedy mi się syn urodził. Robiliśmy sobie jakieś tam drobne prezenty, ona dostała bransoletkę na tę okoliczność. no to jeszcze przed urodzeniem się syna. A ja dostałem cyfrowy rejestrator dźwięku, dzięki któremu mogę Was teraz zanudzać w piątkowy dla Was poranek, przed południe bądź po popołudnie. Miłego weekendu weekend, który teraz ma nadejście ja zaczynam pierwszy z transzy swoich trzech urlopów tegorocznych będzie trwał w sumie 9 dni, licząc z weekendami chociaż wziąłem tylko cztery, bo wypada Boże ciało jestem do przodu, nie? A, jestem gość i rajd Paryż-Dakar tylko taka mała się... dygresja, że w tej opowieści był ojciec i matka, którzy, którzy sobie kupowali prezenty no i trzeba zaznaczyć, że to ich wspólne dziecko Jarek coś, coś wie na temat tego dzieciaka, bo jest jego ojcem chrzestnym. To co tobie, synku, bardzo cię kocham. Musisz mu to kiedyś puścić. Może kiedyś mu to puszczą. Jak dorośnie. Rajd Paryż-Dakar mógł odbywać się między Argentyną a Chile. No, Czyli... Konstancin był ogarnął całą tą, yy, no, przedsięwzięcie. Mamy doświadczenie, mieliśmy taki etap prestiżowy bardzo zresztą z orkiestrą, który możecie oglądać w migawkach z miasta z wyścigu pokoju wyścig nie, pokoju, Tour de Poloń, przepraszam, wyścig pokoju był co w... za pomyłka a pomyłka wynika stąd, że na wyścig pokoju chodziliśmy jako dzieciaki No, ale jeszcze wtedy nie było kamer, aparatów co filmy kręcą i w ogóle ale pamiętam jak dziś, Nawet analogowej że... analogowej nie mieliśmy kamery. No, analo kamerę analogową, którą kręcimy w filmie... nie. tylko nigdy go nie Nie, nie, kamerę tak? analogową mieliśmy od 1994 roku. No to na pewno. Wychodziło się Ostatnie na ulicę warszawską. Wyścig pokoju to chyba jakieś lata 80. były, nie? Co przyjeżdżał tak. przez Konstancin. Zawsze był pierwszy etap dookoła Warszawy. Tak, i dokładnie przejeżdżali, ale co ciekawe, etap był dookoła Warszawy, ale oni przyjeżdżali z Piaseczna, przejeżdżali <suszy> przez cały Konstancin i myśmy wychodzili oglądać ich na ulicy warszawskiej. A gdzieś dokładnie tam śmigali na... chyba przez Otwosk czy coś, nie? To potem może musieli. przejeżdżali, tylko że wiesz, najbliższy most, jak minąłeś Górę Kalwarię, to był dopiero wtedy Most Syreny. No tak. tak. Nie, nie, przepraszam, most na Łazienkowskiej, Syreny był dalej. No Poniatowski też był. No Poniatowski był, bo Poniatowski jest od dawna, no, w tamtych no, a, czasach... A, a, a Syreny, było, syreny jest kawałek dalej. Syreny mostu to już nie ma, mój drogi, bo został rozebrany no tak, po zbudowaniu no, mostu świętokrzyskiego. Jak teraz y, ktoś mówi, że tymczasowo coś powstanie, no to trzeba sobie przypomnieć historię tego mostu, nie? Ile był? 40 lat? 50? A był tymczasowy na czas? No właśnie stawiania i remontowania czyli jak, jak ktoś tutaj, teraz że. powie, że jest coś na tymczasowo zrobione to spokojnie można liczyć 40 lat nie? tak mówią, że jak prowizorka jest najbardziej trwała w tym kraju jak widać mosty stawiane prowizorycznie potrafiły przetrwać lat 40 no ale my tu gadu gadu od jakichś pewnie dobrych 20 minut i cały czas ten motyw przewodni Dakar 12. I co z nim zrobiły? Zapraszamy? 12? Tylko 12. Zapraszamy do Konstancina na przykład masę krytyczną. No. Niekoniecznie masę krytyczną Martina Lechowicza, którego Krasa bardziej cenię. Za dni, nie? Ale masę krytyczną rowerową. Są u nas ludzie, którzy na rowerach jeżdżą. Będzie ścieżka rowerowa, słuchajcie, która dochodzi do Powsina, potem jest 300 metrów pola jak przejedziecie to będzie ścieżka aż do serca Konstancina do Ronda przy Aurze, czyli do Ronda Armii Krajowej w Jeziornie będzie poprowadzona ścieżka rowerowa. Piękna rzecz! Z ronda jest następne 200 metrów ścieżki rowerowej w kierunku parku koło zakładu energetycznego kończy się w polu, ale można jechać wzdłuż drogi, którą zapieprzają tiry. Można dać się, kurwa, przetrącić błotnikiem albo czymś co no. tam akurat wystaje. Jakby tak w Konstancinie masę krytyczną zorganizowali. Myślę, że. Ale będzie też jeszcze bo... jeden odcinek ścieżki rowerowej od <głos> stacji Orlenu przez cały most. Wiesz, masa nie potrzebuje ścieżek, od ale, ale potrzebuje. ta ścieżka będzie dobra, bo aż do od samej, od samego Finanowa generalnie chyba do góry Karwali jest planowana. Do planowana, stranowana. Planowana, planowana. planowana to była i wzdłuż Wisły. drodzy Państwo, czy na euro powstanie, to, no to nie wiem. Trzeba się chyba ministra infrastruktury Tak, w ogóle ciekawostka, zapytać. bo nad <grym> y, odnogą święty Kolejny Jan. Kolejny powód, e, żeby go odwołać, nie? Pretencyjną stoi figura świętego Jana. Trudno, żeby stała jakiegoś innego świętego. <grym> Ciekawa rzecz. Jeżeli podjedziecie na warszawską Augustówkę naprzeciwko budynku TVN-u, który jest mi tam w jakiś sposób bliski, no bo w końcu jak to mawiają w pokoju nauczycielskim mojej szwagierki. On pracuje w telewizji. Tam stoi też figura. Dużo większa. Mimo, że tylko robi te programy dla telewizji. Tak, ale tak mawiają. O tym to. za chwilę. Stoi tam dużo większa. Mniej więcej półtora raza taka figura. Absolutnie identyczna z figurą stojącą nad Świętym Janem. Nie, też jest, jest z betonu. Jest ta figura stojąca... Jest z betonu. Naprzeciwko budynku... Znaczy przed wejściem do budynku, który stoi naprzeciwko tv Taka o figura. A z tym, że ja pracuję w telewizji, to wiąże się taka śmieszna anegdota. W, w czasach, kiedy Orange dopiero co przejęło ideę, znaczy zmieniało markę, urządzili koncert Stinga w Warszawie. I można było wygrać bilety wysyłające SMS-a. Więc myśmy z braćmi S Superstar. Między innymi z obecnym tutaj Jarkiem i z nieobecnym tutaj Tomkiem, który był w Dziadach z Lasu. No właśnie. Ech, miał dzisiaj się pojawić, ale się nie pojawił. Miał jakieś inne sprawy. A jakieś zaproszenie. Tak, wygraliśmy. To Tomas, wygrał? Tomas w końcu wystukał, bo wysyłaliśmy wtedy. Wszyscy mieliśmy w Idei, w orężu, telefony. Tomas wystukał yy, dwa bilety. Dostała je moja żona i zaprosiła swoją szwagierkę, która też jest wielką fanką Stinga, tak jak Ala. No i historia, którą szwagierka mi opowiedziała, szła mniej więcej tak. Ona stoi, Poznań. Szła dzieweczka do Laseczka? Na Dębcu, taka szkoła. pięć dwa To właśnie, 5 dwa było stamtąd. Takie głupie, stare nazwy. W porównaniu z tym, co teraz, ale nie było tak źle i nie było tak głupie. I w pokoju nauczycielskim słyszy tak gdzieś za plecami tak... Słyszałeś czy jedziesz do Warszawy na koncert Stinga, a nie... gata jedzie. A No, no prosto, wiadomo, szwagier pracuje w telewizji, to i bilety załatwił. No i w końcu kto tam był na tym tym? No co, no na koncercie boala Zagatą gatą po prostu. No, ale no, a, no a to Tomas, tak, tą To Tomas tą wejściówkę załatwił, wystukał, zresztą czy jeszcze tam... wygrał. Wygrał czy on czy, czy któraś tam? On wygrał, a potem wygrał jeszcze jedną dla takiej swojej koleżanki ze studiów, za którą się wtedy <śmiech> y y oglądał. Byś, byś się... zbyt, zbyt długo Tomku ustatkowałbyś się wreszcie byłby święty spokój jak będziesz tego słuchał to pozdrawiamy Cię gorąco żałuj człowieku, że nas że dzisiaj nie, przyszedłeś. nie nawiedziłeś, że nie macie tu z nami nie bo... wiem co robisz co no prawdopodobnie zdając Tomka ogląda powtórkę serialu 07 z głosie Tomek jest wielkim fanem pode podeślimy Ci linka choć po w tylu dobrych słowach, mamy wątpliwości. Nie było tak źle wcale. Tomek jest wielkim fanem. Jeżeli zapytacie go, w którym odcinku na przykład grał Piotr Franceski, który chodził wtedy we fleku, w którym odcinku i w ile godzin dojechali Polonezem z Warszawy do Grańska, to będzie to wiedział. Opowie każdy odcinek alternatyw, zmienników, 07 zgłoś się. Jest to naprawdę facet, który jest, jeśli chodzi o stare polskie seriale, Rodzajem chodzącej znaczy, encyklopedii. W przypadku tych, który, które lubi, nie? No bo tam 40 latek odpada, nie? No tak, wiesz, no. To, jednak, drogą, to jednak nie ta półka. Nie wiem, pewnie znacie tą historię też sprzedała mi Oala dla odmiany. Skąd wziął się serial 39,5? Mianowicie pewien facet, e, pewnego ranka wstał spojrzał w lustro i pomyślał o serialu 40 latek. I jak sobie tak myślał o inżynierze chciał karwowskim... Chwil, chciał się poczuć chwilę przed, O tak? całej reszcie, to pomyślał sobie, Boże Święty, przecież ja jestem w wieku inżyniera karwowskiego, czy moje życie tak ma wyglądać? I on wtedy napisał serial 39,5. No jest miejska legenda. Ile w niej jest prawdy, tego nie wie nikt, ale tak naprawdę na potrzeby tej audycji sądzę, że ani nas, ani nikogo spośród ludzi, którzy nas słuchają, nie obchodzi to, ile w niej jest prawdy. Bo ta historia jest do pewnego stopnia urzekająca. Tak samo jak urzekający jest blaszany mnich, który znajduje się kilka metrów ode mnie. Betonowy mur za moimi plecami. Piękna sodowa latarnia, która świeci żółtym światłem prosto na nas. latarnie tego typu pamiętam z dzieciństwa. Jedna taka stała na mojej ulicy, ale miała zielone światło. Takie zielonkawe. Bo to ja wiem, nie pa, nie pamiętam się. w naszych okolicach, żeby jakiś światło było. No wiesz, no ty mieszkałeś przy spacerowej, która przez 15 lat była jednym wielkim placem budowy kolektora. Kiedyś była tam trylinka. Plast spacerowej zawsze było zielone. Tak. So. Ja zresztą pochodzę z ulicy zielonej. Tak. Taki mały żart. Taki joke. Polski ja. żart. W tych okolicznościach. Ta latarnia stała przy takiej drewnianej budce pomalowanej na żółto, na którą wszyscy mówili zielona budka. Ona znajdowała się na terenie gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska, czyli tak zwanego GS-u. Tu mała lekcja historii. Krzysiek, między innymi dla Ciebie, bo Ty młody jesteś, nie pamiętasz takich rzeczy. Jak ktoś Ci nie powie, to nie wyczytasz tego na Wikipedii prawdopodobnie. W tej budce... A to co, ko kocham, tą audycję? Nie, ale prowadzi swoją, a że jest akurat młodszy, to mógł posłyszeć jako taki przykład pokolenia, tak które przyszło tamtym, po nas. z tamtym, co pisał na Facebooku, że ich kocha, nie? Tak, nie wiem o czym mówisz, ale tak. No Abowo. Ach, tamten, okej. Okay. No, taka... Abowo to jest taki teatr improwizacyjny, który uprawia sporty teatralne. Występowali ostatnio w Konstancinie, stąd zresztą się wywodzą, ćwiczyli w tutejszym Domu Kultury możecie obejrzeć ich na migawkach z miasta jest taki dziesięciominutowy skrót. Na Konstancin jest coś, nie? Tak, jest też wrzucone w newsach na konstancin.com no. taki dziesięciominutowy skrót z ich programu wyimki ze skeczów. O I czym w, mówiłem? I w, naszych, mówiłem że... I w naszych prywatnych folderach na naszych osobistych pecetach też tak. są filmy. Jakby ktoś chciał, to możemy udostępnić. Możemy wszystko, jesteśmy bogami. W tej budce pewna kobieta, na którą wszyscy mówili tak troszkę po kumotersku pani Zuza pani Zuzia. E, ona handlowała mięsem z tego GS-u, wiadomo w takiej gminnej spółdzielni samopomoc chłopska, wszystko nawet za socjalizmu było i do tej zielonej budki pomalowanej na żółto ustawiały się kolejki, tam była ta latarnia pamiętam ją z dzieciństwa z takich letnich wieczorów kiedy do 20 do 21 wolno było dzieciakom biegać po ogrodach po ulicach. Kiedy bawiliśmy się na takim placu, na którym teraz znajduje się... Nie było komputerów? Nie było komputerów. Bartek tylko miał. Nie, ale komputer w moim życiu pojawił się dopiero w roku 86. To było już w... po? To było tak, mniej więcej 86. Jakoś tak te klimaty dostałem 8 bitowe. No, to jeszcze latami. nikt nie miał komputerów. Nikt nie miał. Bawiliśmy się na tym placu. Mówiło się na to Polanka. Tam jest teraz taki plac sportowy z placem zabaw dla dzieci. Z niego też jest migawka. Ze wszystkiego jest migawka. Można sobie pograć w kosza, można sobie pograć w piłkę, jest rampa dla skaterów. Piłkę ręczną nawet, jak tak. ktoś bardzo się uparł, Wtedy był tam chyba śmietnik. kompanów do gry nie znajdzie. O, no, wiesz, wydawałoby się, że popularny sport, prawda? Ostatnie czasy. Ręczna. No, mieliśmy, mieliśmy sukcesy. Mamy, ale chyba dzieciaki nie, nie garnią się nie, dzieciaki nie garną się chyba do różnych rzeczy, ale z drugiej strony nie wiemy jakie są współczesne dzieciaki, bo mało znamy tak naprawdę nastolatków, nie obracamy się w tych kręgach no, i nie wiemy, więc trudno nam ich oceniać. Możemy się posługiwać pewnymi stereotypami jedynie. Ech. Tam myśmy wtedy na tej Polance bawili się zardzewiałymi drzwiami od malucha, bo akurat o, leżały. Cool. Ja nie, ja jeszcze mam. Ty masz free. Nie, ja mam drugie. Znaczy, drugie dopiero, Tak, ja dopiero drugie gadasz? piwo piję. Nie, ja nie lubię gadać o suchym pysku, ale generalnie to też nie jest taki wieczór, w który należy w siebie wlewać, bo jest pięknie, słuchajcie, kumkają żaby. Ciąg latarni, z czego Tylko, jedna się nie świeci. Ona po prostu ta opowieść, ile już trwa? Od ona, ona jest ta opowieść jest troszkę jak powieść dygresyjna, była taka polska powieść dygresyjna, Benioski myśmy ją przerabiali na języku polskim pozdrawiam moją poloniskę z liceum którą w sumie dobrze wspominam była też moją wychowawczynią nie przeczytałem tej lektury pani profesor, ale pani dobrze wie ile lektur tak naprawdę ja przeczytałem kiedyś walnąłem rekord i zaliczyłem całego pana Tadeusza w 5 godzin w nocy w 5,5, pół, dobra, nie, no nie oszukujmy w pięć sekund tak Bartek, każdą książkę robi w pięć sekund jest taki cykl filmów na YouTubie coś tam w 5 sekund jeszcze się nie znaczy tam w 10 sekund nie zdarzyło się jeszcze żeby któryś z tych filmów miał mniej niż pół minuty no ale no, czyli to jest taka w... tak Te chwytliwy tytuł żebyś kliknął no ale dobra no cały czas utknęliśmy z tym rajdem nie ale nie jest to tyle ciekawym miastem że tak ma rajd terenowy z Argentyny do Chile ma metro są staknie, stacje Wierzbno i mielin. Tak, ze się, Wszystko tutaj mamy. Centrum na Upartego. Ratusz nad Oczkiem. No, ratusz też mamy. Jakby no. nie było. Czyli w sumie da się metro wybudować, nie? Stacje pozostaną te same. Tak myślę na szybciocha, ale chyba już żadne inne się chyba nie trafiają. Zdarzają się. Mamy w końcu także obory. No, prawda? ale tak porównuję do obecnych nas w stacji, albo nawet przyszłych, nie? Stadion jeszcze ewentualnie. Coś by, czy... coś by dało się pod to podpiąć tylko nie na wiem, Mirkowie. czy narodowy. Nie wiem, czy narodowy. Bo nie, chyba stacja no metra się będzie nazywała Stadion Narodowy. Możliwe, no, ale jest też boisko hmm, pana Romana Koseckiego <laughs> na Bielaskiej który prowadzi szkółkę dla dzieciaków bardzo fajna sprawa że komuś chce się zajmować czymś takim że komuś chce się krzewić Otosze, jakąś taką sportową jak, jak Romana Koseckiego pamiętacie z tych wszystkich migawek w telewizji to on już tak nie wygląda jest dwa albo dwa i pół razy większy. Znaczy, no to nie jest do końca prawda. Jarek tutaj troszeczkę koloruje. No, ja jest. widziałem go ostatnio. Widzę go parę razy. Obok no to brzuchu, brzuch, nie, no. e, szyja i twarz, no to, to widać. Wiesz, jedynice, no, ten no. facet był sportowcem, on potem na, przestał regularnie ćwiczyć. No on i już na, na, na, na, na pewno sam na sam, jak dostanie piłkę tuż za połową, to, to nie pobiegnie szybko do bramki, no. Nie ukrywajmy. Ale ja go widziałem. Ostatnio przejeżdżałem samochodem, bo pod jego szkółką prowadzi jeden z najlepszych objazdów, jeśli chodzi o korki konstancińskie, czyli objazd tak zwany za szkołą amerykańską, który wjeżdża we wsi Bielawa, która znajduje się kilka kilometrów stąd po drugiej stronie rzeki. I powiem Ci, Jarku, że wcale nie wyglądał tak źle. No wiadomo, no trochę mu brzucha przybyło, ale facet też ma swoje lata. No, nie nie no, jest już młodzienia. No oszukujmy się. To nie jest okres, kiedy miał 18 lat, grał Ka w, w kasy, się, kasy się dorobił, to w końcu ma czas, żeby się napić piwa i dobrze zjeść, a od tego brzuszek rośnie, nie? Oczywiście, że tak, ale no. fajne jest też to, że w tym wszystkim, cokolwiek by nie mówić o pobudkach i całej reszcie... Strasznie żaby hałasują i coś przelatują. Samolot, nadami, jak... Jakiś samolot. Prawdopodobnie awionetka, samolot, która samolot leci na obory. To po prostu obory. jakąś orgię urządziły. Nie wiem czy nie ma sezonu godowego. Nawołują się skubane. Chcecie Pien. posłuchać jeszcze żab Słyszeliście żaby? Jeżeli tak to dobrze. Jeżeli nie no, to wasza strata. Ale krótki czas reakcji. Komarów niestety nie usłyszycie. Natomiast powiem wam, fajnie, że ten facet ma ochotę jeszcze przychodzić trenować tych dzieciaków. Ja widzę notorycznie tam stoją. Nie, samochody no, założył klub, jak nawet odbierają nawet, dzieci. Nawet trenuje ktoś inny, ale on dał na to kasę, nie? Tak, dokładał się do tego wszystkiego wygospodarował teren, sfinansował jakąś budę, żeby te dzieciaki miały się gdzie przebierać, jakieś trybuny, żeby ci rodzice mieli gdzie siedzieć. No wiesz, kwestia ile tam trzeba płacić miesięcznie za to, że twoje dziecko chodzi. Do nie skutki. no, trzeba płacić oczywiście i to też nie jest tak, że on to robi charytatywnie i że tam wiesz, trzeba płacić no. na przykład, nie wiem, 10 zł za miesiąc. Bo wiadomo, że to jest y, jednak spore obciążenie, ale jak ja widzę te dzieciaki, kiedy oni tacy upoceni, tacy umęczeni wychodzą po tych treningach, to mam wrażenie, że jednak coś dobrego tam się dzieje, że nie jest jakaś fajna sprawa, która gdzieś tam się Są odbywa. Są szczęśliwe. Tak, myślę, że tak. Wiesz, robią to, co lubią. Ty no. siedzisz tutaj, patrzysz na no, kawałek pustej łąki. Yy, oprócz kosy Konstancin tutaj na terenie, tak dla, dla dzieciaków, co mają 14 lat, pewnie 12 to, jakaś to mało. grupa jest. No to, to nie ma klubów. Mało jest alternatyw. Ma, ma. No na skrze jest ewentualnie kadra no ale... młodzików, ale skra to ta, ta ta ta ta. raz, że jest Hylia? za miastem troszkę. I chyba też rzeczywiście nie mają tak młodych grup. Opuściliśmy już teren fabryki papieru. Materiał nagrany tam... Tak, papier toaletowy też produkowali. Pamiętam, że nasza szkoła to chyba w czwórka... Chyba w, w większym procencie. Był papier toaletowy zawsze. Nasza Nawet szkoła za numer czasów. 4 imienia Leona Kulczkowskiego wymieniała makulaturę na papier, żebyśmy mieli czym dupę podcierać w szkolnych kiblach. Stoimy tutaj poniżej wału przeciwpowodziowego nad jeziorką. Blisko łąk które trzeba minąć. Te zakłócenia, Słuchamy się? których możecie się dosłuchać w tle to są głosy kaczek, przynajmniej wydaje nam się, że to Ale są kaczki. Ale posłuchajmy wspólnie, tlata, nie? Więc chwilę posłuchamy wspólnie, tak jak radzi Jarek. 30 albo z minutę. Trudno nam nie teraz było ocenić. Nie 30 sekund. Naprawdę, bo myślę, że tak na gorąco to tam naprawdę bardzo trudno ocenić. no ile to było według ciebie? 10 sekund, max. No dobra, ale tak naprawdę nie wiemy, czy ci ludzie wierni no no, słyszą dalej, te kaczki, ja. czy nie. Głupio zrobić pół minuty ciszy, czy Tak, coś. bo nagle się okaże, że nie było tych kaczek i co? I co? No i w topa, no. no. Generalnie eter nie znosi ciszy. Gorzej niż lądowanie. Ten odcinek wyszedł dosyć długi. Ja się na początku rozgadałem, potem nam się dobrze mówiło, ale chodzi pora już. Może żeby... zakończyć jakąś klamrą to zamknąć, nie? A pora, wszystko... żeby się pożegnać. A wszy... wszystko się zaczęło. W sumie druga część się zaczęła od rajdu Dakar, tak? Od rajdu Dakar natomiast no dobra, no. jest jeszcze jedna ja rzecz Ja wiem, że jadą z Argentyny do Chile Tylko totalnie nie wiem z jakiego miasta zaczynają I w jakim mieście kończą Może w Santiago, które jest stolicą Chile Ale pamiętam, podobno to z, nie, z Argentyny zaczynają Ale to kończą w Santiago Nie wiem czy w Buenos Aires zaczynają A Buenos Aires jest w Argentynie? Tak, stolicą Nie, stolicą Argentyny jest Lima Peru Przepraszam. Przepraszam samobiczowanie. Walę się w klatę. Nie, Buenos Aires. Argentyny. No. Dobrze, a Brazylii? To w, to w Brazylii jest ten myk podchwytliwy, okay. nie? Bo ani São Paulo, ani Rio de Janeiro, tak. tylko Brazylia tak? Brazylia, tak jak w Australii. A Peru, ewidentnie. A w Boliwii La Paz. A w Australii no, nie Bologna jest Bologna, ani Melbourne, ani Sydney, Mapel, tylko właśnie Canberra. Przynajmniej z mapy. W każdym razie <gry> Ale tak. wiesz, haczyk, że totalnie nie wiem gdzie się zaczyna, gdzie kończy, ale wiem, że gdzieś tam popylają i nawet twierdzą, że jest trudniejszy niż w Afryce. To zrobimy tak. Na pewno. Czekamy sumfanas. na Dakar 2012. Na pewno słucha nas Małyś, który będzie chciał wystartować. Adama Małysza Świętego. Na pewno słucha Wybrajcie. nas Gacy, który wiem, że słucha kapoka go. w piątkowe poranki w robocie marudząc. Lubi to? Lubi to. Marudzi wprawdzie, że mu to przeszkadza w pracy, ale i tak to słucha... nikt mu nie każe tego słuchać. No nie, ale on jakieś taki czuje wewnętrzne... Parcie na słuchanie tego podcastu. W z tym, że jesteśmy tutaj w naszych wszystkich rodzinnych miejscach nad rzeką, nad którą chodziliśmy na spacery z rodzicami 30 lat temu, i Delta Mekongu. W takim miejscu, gdzie łąki, pastwiska w zasadzie wtedy zamieniły się w bagna. Niedaleko terenu fabryki, która upada, mimo że była potęgą. E mnie zawsze chodziło po głowie, żeby nagrać odcinek o Konstancinie. Żeby powiedzieć coś o kolebce. O to miejscu, które taki odcinek. w jakiś sposób nie ukształtowało. Myślę, że ten odcinek... Właśnie się tworzy. Właśnie. No to jest tak, jak mówi Jarek. Ten odcinek właśnie powstał. Odcinek, w którym mówimy o różnych ważnych lub mniej ważnych, ale dla nas najważniejszych w tej chwili rzeczach i o różnych sprawach, które nas nurtują teraz, ale w jakiś sposób są wynikiem tego, no, co przeżyliśmy i tego jak ukształtowało nas właśnie to miejsce. Mamy wirtualny ride Dakar, tak? Mamy wirtualne mamy, metro. Mamy metro, które kiedyś będzie. Mamy swój własny klub sportowy założony przez człowieka, który tutaj zaczynał swoją wielką mamy, karierę. Mamy strasznie dziwne nazwy, nie? Mamy tak naprawdę Rejonów, Edwardów. Królewska Góra, Królewska Góra, która była zresztą ostoją Borowina, władzy Góra, takie trochę leśne, nie? Tak trochę zaciąga. Co jeszcze tym lasem zaciąga? Zaciąga Wy, lasem wydmami, to ten. Wydmami zaciągają piaski, nie? Trochę. I taki troche. ośrodek MSW, który stoi na Królewskiej Górze, który wygląda jakby stał nad morzem, bo za nim jest zniesienie, a za nim jest no właśnie, duże obniżenie i nie, nie widać tam lasu. I kiedy idziesz, widzisz go, to jest taka typowo socjalistyczna architektura. To tak... Masz wrażenie, że za tym budynkiem i za tym zniesieniem jest morze. Więc pozdrawiamy a Was. Tyk, a tylko trafiamy na mostek nad rzeką Małą, co najwyżej. Która płynie przez park. I... No, i ten z miasta. Główny, główny tam. Um, wodociągów, jak to się nazywa. A... Komunalnej. ZGK. Gospodarki. <laughs> nie, nie mogę rozkwinić teraz tego skrótu, Zakład gospodarki komunalnej. Dokładnie, niech w po prostu. A. I stamtąd czerpiemy którzy i, yy... i ściągają od nas za nie? No. Haracz to są goście, którzy potrafią w styczniu no, ale ten nasyp, kosić strawę na wałach przeciwpowodziowych. No. Widzę ten nasyp. Widzisz i tam przed oczyma duszy. mojej. Górę, nie? Więc co? Pozdrawiamy Was z takiego magicznego nocnego Konstantina. Gadało się chyba nieźle. Bo tak. Myślę, że docenicie tutaj, że Jarek nosy, w swoim. wysiłki bardzo się długo W solowym debiucie bardzo, znaleźć, bardzo się jak? długo zbierałem w tym wszystkim, bo po tym wstępie to tak miałem mieszane uczucia jak wypadnę, ale chyba nie było tak źle myślę, że nawet bez towarzyszenia całej reszty ciadów z lasu czekamy na wpisy na forum na komentarze nam komentarze nam, no. <głosy> no to mniej więcej to samo, tak? tak, w zasadzie tylko generalnie pod, tak. pod, pod linkiem pod, pod tym nagraniem to wtedy są komentarze, bo forum to coś większego. A więc pozdrawiamy Was z magicznego Konstancina. No, do zobaczenia.